No dobra, yy, zaczynamy. Pani pierwsza, pan drugi. Proszę bardzo, Armet Compact, reklama. Armet Compact. Salon mebli biurowych. Krzesła obrotowe, promocja. Nie no, ja grany z życiem, z życiem! Chce pani sprzedać te krzesła czy nie? Proszę bardzo, Armet Compact, reklama. Gabinety jarocińskich fabryk mebli, styl i elegancja. Wyszków, funkcjonalność i prostota Twojej kuchni, biura i hotelu. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, a teraz pan. Meble metalowe i szafki BHP. Wszystko dla biura. Tak jest, tak jest, no i teraz razem, razem. Kupuj, Kupuj w Armecie, Armecie Kusecińskiego 23. 23. Nie bądź frajer. No, to już Pan przesadził, chociaż proszę bardzo, jeszcze raz. Armet Compact, reklama.